Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strzały i ewakuacja prezydenta Trumpa z kolacji z korespondentami w Białym Domu. Już ponad 81 milionów złotych dla dzieci chorych na raka udało się zebrać podczas streamingu Łatwoganga. Nie żyje Andrzej Olochowski polityk zmarł w wieku 78 lat. Prezydent Donald Trump został ewakuowany podczas dorocznej kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. Po tym, jak w hotelu, gdzie odbywała się gala, rozległy się strzały. Według policji uzbrojony napastnik próbował sforsować punkt kontrolny Secret Service, ale został obezwładniony. Strzelanina miała miejsce niedługo po rozpoczęciu gali. Wszyscy siedzieliśmy przy stolikach, prezydent, pierwsza dama oraz wielu członków rządu było już na miejscu. W pewnym momencie zza drzwi prowadzących na korytarz rozległy się strzały. Do sali wbiegł oficer Secret Service, krzycząc Get Down, czyli na ziemię. Prezydent Trump został natychmiast ewakuowany i wrócił do Białego Domu. Później powiedział dziennikarzom, że napastnik został zatrzymany. Waszyngtońska policja poinformowała, że był nim 31-letni mieszkaniec Kalifornii, Col Thomas Allen, który miał ze sobą strzelbę, pistolet i kilka noży. Według nieoficjalnych informacji zatrzymał się właśnie w tym hotelu, w którym odbywała się kolacja. Policja bada motywy jego działania. Donald Trump powiedział, że prawdopodobnie to on był celem napastnika. Z Waszyngtonu, Marek Wałkuski, Polskie Radio. Influencer Łatwo Gang mówi, że jest wzruszony kwotą, którą udało im zebrać się podczas transmisji. Zorganizowana przez niego zbiórka na pomoc dzieciom chorym na raka przekroczyła 81 milionów złotych i trwa. Łatwo Gang mówił w czasie transmisji, że na początku liczył na około 200 tysięcy złotych, a odzew przerósł jego oczekiwania. 100 milionów to kwoty, które gadamy, one na tym etapie w ogóle do mnie nie dochodzą. To już są, to ja obecnie, szczerze mówiąc, skupiam się jedynie na tym, żeby zebrać te pieniądze. Potem będę, dojdzie do mnie, co tu się dzieje w ogóle, bo kiedy zebraliśmy 3 miliony, je do mnie dochodziło wtedy jeszcze, gdzie my jesteśmy, co się dzieje. Ja tutaj byłem po prostu kosmikiem wzruszony. Zbiórka potrwa do godziny 16.00. Prokuratura apeluje, by nie angażować się w inicjatywy mające zidentyfikować podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. To organy procesowe są od tego, żeby zbadać to zdarzenie, mówi Bartosz Kilian z prokuratury w Sosnowcu. Jesteśmy o krok od zachowań, które mogą wchodzić w zakres Ustawy karnej. Jesteśmy o krok od nawoływania do publicznego linczu i do popełnienia przestępstwa na szkodę podejrzanego. Prokurator Kilian dodaje, że tego rodzaju aktywność jest całkowicie sprzeczna z dobrem prowadzonego śledztwa. Pogrzeb posła Litewki odbędzie się w środę w Sosnowcu, będzie miał charakter państwowy. Protest osób związanych ze środowiskiem LGBT przed Kancelarią Premiera manifestowano sprzeciw wobec działań rządu w sprawie umożliwienia transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Jestem już dostatecznie wkurzony na to, że po raz kolejny władze objęli ludzie, którzy szli z postulatami równości, z postulatami związków partnerskich i czuję się oszukany. Żyję w związku z kobietą już dziewiąty rok, a czuję, że są mi odbierane podstawowe prawa. Mamy wyroki sądów, które mówią jasno, że małżeństwa homoseksualne powinny być legalne w naszym kraju i to teraz, natychmiast, żeby to zrobić. Trzeba minimum dobrych chęci i minimum dobrej woli, a widać, że nawet tego teraz nie ma. Protest to pokłosie wydanego w ubiegłym miesiącu wyroku NSA, który nakazał dokonanie takiej trans transkrypcji warszawskiemu urzędowi stanu cywilnego. Rząd zadeklarował opracowanie rozporządzenia i wytycznych, ale dokumenty do tej pory nie powstały. Był ministrem finansów i spraw zagranicznych, dwukrotnie kandydował na urząd prezydenta. Nie żyje Andrzej Olechowski, polityk zmarł w wieku 78 lat. Ekonomista, dyplomata, wykładowca akademicki, ceniony przez politycznych oponentów, znany z dystansu i poczucia humoru. Rolę jaką odegrał w polskiej polityce uznaje prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. To była na pewno postać znacząca, no i człowiek, który w szczególnie tych pierwszych dwóch dziesięcioleciach nowej Polski odegrał rolę, którą ocenią historię. Był człowiekiem dialogu wspomina zmarłego polityka, były prezydent Bronisław Komorowski. Potrafił się dogadywać. Porozumiewać z ludźmi o bardzo różnych życiorysach i zaangażowaniach, bo sam miał bardzo bogate doświadczenie i miał taką właśnie umiejętność komunikowania się z innymi. Andrzej Olechowski był współzałożycielem Platformy Obywatelskiej. Anna Orzeł, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl o sporcie Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Zaczynamy od wyników sobotnich meczów 30. kolejki w piłkarskiej Ekstraklasie. Krakowia zremisowała z Pogonią Szczecin 1-1, a Korona Kielce ten sam wynik uzyskała z GKS-em Katowice. Lechia Gdańsk przegrała z Rakowem Częstochowa 1-2. do 2. W dzisiejszym szlagierze lider Lech zagra przy Bułgarskiej z Legią. Pierwszy gwizdek o 17.30. Wcześniej Wisła zagra z Radomiakiem, a Widzew z Motorem. W La Liga Robert Lewandowski z asystą w wygranym meczu Barcelony z heta F 2 do 0 żeńska Barsa zremisowała z Bayernem Monachium. W półfinale Ligi Mistrzyń 1 do 1 gol Ewy Pajor. A rewanż 3, 3 maja dziś o finał zagrają piłkarki Arsenalu i Lyonu. Lider koszykarzy King Szczecin wygrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza 102 do 89. Anwil Włocławek ze Śląskiem Wrocław 96 do 83. Słupsk przegrali z treflem Sopot 72 do 76. Astal Ostrów Wielkopolski z dzikami Warszawa 73 do 83. Dziś w trzeciej stronie medalu odwiedzi nas dziki prezes, czyli Michał Szolc, szef dzików Warszawa. To po 17. Stolica ponownie stała się światowym centrum chodu sportowego. Piąta edycja mitingu korzeniowski Warsaw Race Walking Cup z misją prospołeczną i profilaktyką zdrowotną, ale też wspaniałymi wyścigami amatorów oraz elity. Bohaterką dnia została Katarzyna Zdziebło, która zdobywając tytuł Mistrzyni Kraju w półmaratonie poprawiła własny rekord Polski o blisko 5 minut. Czas do zapamiętania. Godzina, 35 minut i 49 sekund. Warunki pogodowe nie przebiegły po naszej myśli, po mojej siostrze, bo w sumie spodziewałyśmy się takiego wiatru, to jednak obronną ręką udało mi się z tego wyjść i jestem bardzo zadowolona. Chodziło mi się tutaj bardzo dobrze, tak jak rok temu. Bo także rezerwy jeszcze myślę, że są, a jeszcze dużo można zrobić. W rywalizacji mężczyzn Ben Benchlima pewnie sięgnął po złoto, również okraszając go złotym rekordem kraju. Godzina 28,58 sekund. Dziś tylko na zachodzie będzie słonecznie, poza tym może się chmurzyć. Na wschodzie możliwy przelotny deszcz. 6 stopni na Suwalszczyźnie, 11 w centrum, 14 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie silny, w porywach może wiać do 85 km na godzinę.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 Muzyczne rozmowy. Witam Państwa raz jeszcze. Jan Pniewski, autor cotygodniowych, niedzielnych przeglądów prasy, tym razem jednak w roli prowadzącego obie godziny muzycznych rozmów. Słuchaczom, którzy dopiero teraz do nas dołączyli, przypomnę, że dziś audycja poświęcona jest tematom literacko-historycznym, a muzyka dopowiada dźwiękami to czego słowem powiedzieć się nie da. Miejsc, do których warto jest ośleć lecz tylko Ty. Zapewniasz mi suchy kąt ciepły piec i spokojny sen, wierzę, że spotka gdzie zatrzymać się wszędzie tłoki. czuję, że mój dom jest daleko, stąd szukałam miejsc, do których warto jest tość, ja tylko Ty zapewniasz mi suchy kąt, ciepły piec i spokojny sen, wierzę, że Są takie książki, które nie powstają po to, żeby coś jeszcze wyjaśnić, ale żeby coś zdążyć wypowiedzieć, zanim zabraknie czasu. Nie są podsumowaniem w sensie zamknięcia, raczej próbą zebrania rozproszonych wątków życia, zanim rozpłynął się w pamięci innych. Kilka dni temu, a dokładnie we wtorek, minęła pierwsza rocznica śmierci papieża Franciszka, i właśnie w tym kontekście jego książka zatytułowana Nadzieja, będąca jego autobiografią, wybrzmiewa dziś szczególnie mocno. Rodziła się w napięciu między tym, co już przeżyte, a tym, co nieuchronnie się zbliżało. Pisana z myślą o publikacji po śmierci, ostatecznie ukazała się tuż przed nią, tak jakby autor zdecydował się nie zostawiać tego tekstu wyłącznie przyszłości. Wracają tu dobrze znane obrazy. Buenos Aires, doświadczenie kościoła latynoskiego, napięcia pontyfikatu, spory, które nie znalazły prostego rozwiązania. Ale obok nich pojawia się coś bardziej kruchego. Próba uchwycenia sensu drogi, która nie była ani oczywista, ani wolna od pęknięć. Tu nie jest autobiografia pisana z pozycji zwycięzcy. Raczej zapis życia, które próbowało odpowiadać, Czasem trafnie, czasem nie, na rzeczywistość, która nie dawała prostych odpowiedzi. Mniej w niej formu, więcej człowieka, mówi redaktor Tomasz Królak, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Biografia jest y, rzeczywiście, ta autobiografia, książką szczególną, dlatego że no, Jan Paweł II, można powiedzieć, przyzwyczaił nas już do pewnych autobiograficznych odsłon, Natomiast to były książki pisane w odniesieniu do poszczególnych sekwencji jego życia, jak do biskupstwa, do kapłaństwa. To były też książki wspomnieniowe, pisane przy współpracy z dziennikarzami na początku Pontyfikatu, jak nie lękajcie się z André Frosardem, czy nieco późniejsza, przekroczyć próg nadziei z Mesorim. Natomiast ta książka jest wyjątkowa dlatego, że jest pisana w pierwszej osobie, i jest taką opowieścią o życiu papieża Franciszka od narodzin, jeszcze dużo sprzed narodzin, aż do bieżącego czasu. To jest wydarzenie wyjątkowe, aczkolwiek czytając tę książkę mam takie wrażenie, że w pewnym sensie ta otwartość wynika z tego, co wcześniej pokazywał Jan Paweł II. Tak naprawdę pierwszy papież, który się tak mocno autobiograficznie odsłonił. Prace nad książką trwały aż sześć lat. Prace nad książką trwały aż 6 lat, co dowodzi, że Carlo Musso, współpracownik papieża przy pisaniu tej książki, podszedł do pracy bardzo solidnie. Opierał się na bardzo wielu materiałach, które papież mu przekazał, które to materiały bardzo umiejętnie dziennikarsko i pisarsko wykorzystał. I myślę, że dzięki temu, że to trwało aż 6 lat, ta książka wygląda tak jak wygląda, bo to nie jest tylko kwestia pontyfikatu, ale pewnych rekonstrukcji dużo wcześniejszych, rodzinnych, takich korzeni sięgających do XIX wieku po to, żeby przypomnieć i przywołać życie przodków Pierza Bergolia. No i dzięki temu to jest taka wielowarstwowa i świetnie, naprawdę bardzo dobrze czytająca się opowieść. Papież nie zaczyna od tego, urodziłem się dnia tego, a tego, a zaczyna całą opowieść od historii swoich dziadków. Tak, i to jest właśnie piękne, że to nie jest taka sucha opowieść y, mówiąca tylko i wyłącznie o ich imionach i nazwiskach, ale próbuje kreślić obyczaje, życie codzienne, religijność, obyczajowość, kuchnię po to, żeby pokazać ten proces y, no, dochodzenia do emigracji przez y, swoich dziadków i, i ojca Bergolia, czyli Antoniego Bergolio, dziadkowie Bergolia popłynęli jako jedna z fal tej migracji do Argentyny. No i co jeszcze możemy powiedzieć? No, że ten wątek migracyjny, który był znany z autopsji dziadkom Bergolia, no to jest też jeden z leitmotivów tego pontyfikatu, prawda? Więc też wiemy, że on się nie wziął z niczego, że on jest przeżyty, on jest wywiedziony z opowieści dziadków i z bardzo różnych innych dziesiątek czy setek świadectw włoskich emigrantów działających w Argentynie, których Bergoglio i jego rodzina po prostu od dzieciństwa wysłuchiwali. Stąd ta wielka wrażliwość papieża Bergoliana na migrantów i na sytuację tych ludzi, ten nieustannie powracający głos, żeby im pomagać, żeby otwierać przed nimi granice. Zaletą tej książki właśnie jest to, że to... Papież prowadzi opowieść, a więc prowadzi dziennikarza, a nie dziennikarz prowadzi papieża. Papież opowiada tak, żeby jego lepiej zrozumieć i lepiej zrozumieć jego pontyfikat. To jest bardzo słuszne spostrzeżenie i wydaje mi się, że bardzo ciekawą jest rzeczą również nachodzenie się, że tak powiem, czasów. To znaczy, to nie jest taka monotonna, chronologiczna opowieść, tylko na przykład, kiedy papież opowiada o tych ludziach, którzy wyjeżdżali za chlebem z Włoch do Argentyny i spotykał ich bardzo trudny los czasem na morzu. Nie wszyscy docierali szczęśliwie do Argentyny, no to od razu mówię, a ja na Lampeduzie byłem właśnie dlatego, że i tak dalej, prawda, a na Lesbos no to miało miejsce to i to. Jak gdyby omawiając dzieciństwo, przeskakuje o kilkadziesiąt lat do czasów swojego pontyfikatu i to jest niesłychanie interesujące. Znaczy ta książka pokazuje również, jak doświadczenia z dzieciństwa kształtują człowieka. To jest może mało odkrywcze, natomiast to, że doświadczenia z dzieciństwa tak mocno wpływają na pontyfikat jest czymś naprawdę fascynującym. Można to w bardzo wielu wymiarach mówić u Bergolia. No, na przykład kiedy on mówi, że spotyka się z, ze swoimi dziećmi w Buenos Aires, ze swoimi kolegami z Syrii i z innych krajów, spotyka muzułmanów, no i później przeskakuje do czasów swojego pontyfikatu, mówiąc o porozumieniu z Abu Dhabi, wielkim porozumieniu katolicko-muzułmańskim i pomyślałem sobie wówczas, że to jest analogia w pewnym sensie do Wojtyły, który z Jerzym ze swoim żydowskim kolegą siedział w ławie w Wadowicach, i później wspominając o o swoich działaniach na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, ten kluger musi się bardzo często odnawiać, czyli jakby pokazanie w ten sposób, że u jednego i u drugiego ta rzeczywistość wywiedziona z bardzo jednostkowych doświadczeń ma globalne znaczenie raptem. Dlatego, że gdyby nie doświadczenie muzułmańskie Bergolia i gdyby nie doświadczenie żydowskie Wojtyły, mówiąc w wielkim skrócie, być może nie mielibyśmy tak odkrywczych później działań na niwie dialogu międzyreligijnego prawda, z, z muzułmanami i z Żydami. I to... Jak różne okoliczności historyczne kształtowały postać Bergolia, jest w tej książce oczywiście więcej. Innym takim doświadczeniem z dzieciństwa formującym postawę myślową papieża było doświadczenie wojny. Oczywiście nie bezpośrednie doświadczenie wojny, ale to doświadczenie wojny zapośredniczone poprzez rozmaite opowieści rodzinne, dziadka, który walczył na froncie, a także przez opowieści tych, którzy do Argentyny przybyli po II wojnie światowej. Tak, ja nie robiłem eksperymentu polegającego na wyłapywaniu słów kluczowych, ale ma Pan rację, ta książka jest bardzo antywojenna, to znaczy to nie w sensie, proszę się nie przerażać, jakiegoś takiego pacyfistycznego manifestu, Natomiast przez to, że te doświadczenia wojenne i różnych wojen, zarówno tych doświadczonych przez najbliższe otoczenie Bergolia, jak i później podczas jego pontyfikatu, kiedy odwiedzał różne kraje i się z nią stykał, myślę, że gdybyśmy zrobili taki eksperyment szukając słów kluczowych, to nie wiem, czy najczęstszym wręcz słowem, czy jednym z kluczowych absolutnie tej książki nie jest wojna. To jest doświadczenie, którego bardzo naznaczyło. Myślę, że jeszcze przed rosyjską agresją na Ukrainę ten papież mówił o wojnie może nawet częściej niż jego poprzednik, może również dlatego, że świat się stał dużo bardziej niespokojny, ale e, mówi o tym z pełnym przekonaniem i widać, że to jest wywiedzione rzeczywiście z wczesnego doświadczenia i myślę, że w tej antywojenności można upatrywać również ten jego rys antywojenny w odniesieniu do wojny w Ukrainie. To jest ten trudny moment, prawda, kiedy mieliśmy wrażenie, że na początku nie docenia tego zła pochodzącego z Rosji, jakby unikał tego wątku określając mianem agresora Rosję, wyraźnie tego unikał. Później stopniowo dochodził do tego, że, że jego słowa stały się bardziej jednoznacznie. W tej książce, w autobiografii poświęca Ukrainie bardzo dużo ciepłych słów, nazywa Federację Rosyjską Agresorem i mówi o cierpieniach Ukrainy nie tylko teraz, ale już wspomina o Wielkim Głodzie, o Stalinizmie i tak dalej, i tak dalej. Ale w każdym razie niewątpliwie wojna to jest to, co tego człowieka ukształtowało, te, te opowieści wojenne jego przodków i to jego ubolewanie nad współczesnymi wojnami tkwiło w nim niesłychanie mocno. Także z dzieciństwa wynosi papież Bergoglio wrażliwość na dobroć tkwiącą w prostym człowieku, który w kieracie codziennych obowiązków robi to, co do niego należy. Bardzo uderzył mnie taki zwrot. Powiedział, otaczali mnie ludzie święci, chociaż może chodzili do kościoła tylko dwa-trzy razy w roku. O właśnie, właśnie, to jest to, to są te słowa z Ewangelii, które Bergoglio jak gdyby trawestuje tutaj nieco, że różni złoczyńcy ludzie, których uważamy za skrajnie niemoralnych wyprzedzą nas w drodze do nieba. No zawsze przeciwko jakiejkolwiek hipokryzji, również hipokryzji w Kościele papież występował, doceniając dobro zwykłych ludzi, nieznanych, anonimowych, których na co dzień doświadczał. Widział to w najbliższej rodzinie, w poświęceniu matek, w poświęceniu ojców. Widział to w sklepie, widział to na ulicy. Dla niego nie było tak zwanych ludzi upadłych. Byli ludzie, którzy się pogubili, którzy są ludźmi, do których trzeba wyciągnąć dłoń. To było w nim niesłychane, chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że to, co jest napisane w Ewangeliach czterech, no to jest właśnie ta postawa, więc jeśli my się dziwimy papieżowi, jakiemukolwiek, żonych blisko ludzi, to znaczy, że albo z naszym rozumieniem Kościoła coś się zrobiło niedobrego, albo sam Kościół się od pewnego ideału oddalił, skoro bycie z tymi, którzy się czują gorzej od nas, którzy czują się zmarginalizowani, którzy są głodni, zubożali, nie no. poświęca się być może wystarczająco dużej uwagi. No w każdym razie Bergoglio był na nich bardzo wyczulony, ale nie dlatego, że tworzył jakąś nową naukę, tylko dlatego, że po prostu tylko i aż starał się słuchać Ewangelii i wedle niej postępować, będąc sam oczywiście grzesznym człowiekiem, ale było w nim coś takiego, że nam o tych ewangelicznych źródłach i o tym zwyczajnej codzienności i o pięknie świętości tkwiącej w zwyczajnych ludziach potrafiło powiedzieć. Jeszcze dodawał, że ta świętość musi być pełna uśmiechu i pogody ducha. Tak jest i to jest właśnie fantastyczne, że tam w tej opowieści, autobiografii Franciszka posłuchamy o tangu, o piłce nożnej, którą uważał za najpiękniejszy sport na świecie, o swoich pierwszych miłościach i wreszcie robi taką mikroantologię do wcipów jezuickich i w ogóle ogólnokościelnych. I to właśnie jest fantastyczne, że to nie jest jakiś wykład doktryny wiary, ani też jakaś wzniosła opowieść o tym, jaki ja byłem wielki, tylko to jest opowieść o zwykłym człowieku, który z Bożej woli i, że tak powiem, z podpowiedzi Ducha Świętego został papieżem, ale no, to widać, że bez fałszywej skromności on mówi, że zupełnie nie wie, jak się tam znalazł. I to widać po tej całej opowieści, że to nie jest kłamane. Z całej tej opowieści wynika taka prostota Bergolia i również te jego słowa nie są żadną kokieterią. Że on, ja naprawdę nie wiem, jak się znalazłem. Plus no, takie bardzo przejmujące z obecnej perspektywy słowa, kiedy on mówi w końcowej części autobiografii, odnosząc się do swojego cierpienia i do swojej choroby. Mówi gdzieś tam, Panie Boże, jestem mięczakiem, więc jeśli mogę Cię prosić, no to w tych ostatnich chwilach, żeby nie bolało. Żeby nie bolało. No, z tego, co wiemy z opowieści z relacji lekarzy, ta prośba chyba została wysłuchana, to znaczy papież zapadł w głęboką śpiączkę z tego, co mówił lekarz, nie odnosząc się do tej autobiografii, ja to po prostu skojarzyłem, papież nie cierpiał, nie reagował na bodźce nawet takie bolesne, sprawdzające jego, jego kondycję fizyczną i nie miał kłopotów z oddechem, czyli po prostu ta jego prośba, można powiedzieć, no chyba została wysłuchana, to znaczy nie bolało. Los montes quien me ayudará. La ayuda me viene del Señor por su gran compasión. Aun cuando estamos en el error, no sabrá. autobiografii papieża Franciszka noszącej tytuł Nadzieja, rozmawiałem z redaktorem Tomaszem Królakiem z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Są takie momenty, kiedy czyjaś droga się kończy, a pytania, które pozostawił, zaczynają dopiero naprawdę wybrzmiewać. Pierwsza rocznica śmierci Franciszka nie zamyka jego pontyfikatu. Raczej odsłania go z innej strony, już bez bieżących sporów, bez natychmiastowych reakcji Z dystansu, który każe pytać nie tylko o to, co zrobił, ale co właściwie próbował uruchomić I w tym właśnie momencie warto sięgnąć po książkę Reformacja 2.0 autorstwa Tomasza Terlikowskiego To próba uchwycenia tego ruchu, który nie daje się łatwo nazwać czy to była reforma, korekta, a może raczej otwarcie pewnego procesu, który dopiero teraz zaczyna być widoczny w swoich konsekwencjach? To książka pisana i czytana już w cieniu pewnego dumknięcia i dlatego stawiane w niej pytania często wybrzmiewają ostrzej niż wcześniej. To pytanie o kierunek, o granice, o to, czy Kościół, który Franciszek próbował przesunąć bliżej Ewangelii, jest w stanie utrzymać ten ruch czy raczej zacznie go cofać, porządkować i oswajać. Mówi ojciec profesor Marek Blaza z Akademii Katolickiej w Warszawie. Ta książka z pewnością jest w jakiejś mierze kontynuacją myśli Tomasza Terlikowskiego, podczas gdy on wcześniej pisał o wygaszaniu kościoła. Były też takie odpowiedzi na tę książkę właśnie krytyczne, że za bardzo negatywnie to wszystko przedstawia i wydaje się, że ta kontynuacja jego myśli tutaj w tej publikacji pokazuje, że jest światło w tunelu, to znaczy same zmiany, same z siebie, one nie muszą prowadzić do wygaszenia Kościoła, ale do zmian, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni albo których się obawiamy. Papież Franciszek wielokrotnie podkreślał, że nie mamy do czynienia z epoką zmian, ale ze zmianą epoki. Tomasz Terlikowski odnosi to nie tylko do współczesnego świata, ale odnosi to w pierwszej kolejności w swojej książce do kościoła. W kościele nie dokonują się pewne zmiany, ale następuje pewna radykalna zmiana. Stąd właśnie ów frapujący tytuł Reformacja 2.0. Wiadomo, że po reformacji już nie było tak samo. To, że jest zmiana epoki, to nie jest żadna tajemnica ani żadne odkrycie, bo to widać. Są pewne wydarzenia, które na to wskazują, chociażby pandemia, czy wojna na Ukrainie, później w Palestynie, na Bliskim Wschodzie. Tak jak kiedyś, kończyło się średniowiecze i zaczynał się renesans. A z renesansem przychodzi właśnie reformacja, czyli też dewocjo moderna w Kościele Katolickim i wewnętrzna reforma Kościoła. Ja osobiście też podzielam ten pogląd Pana Tedlikowskiego, że Kościół w ogóle znajduje się na takim zakręcie podobnym do tego, który miał miejsce w XVI wieku i Pan Tedlikowski też rozważa kwestię, czy nie dojdzie do kolejnej schizmy. On raczej stoi na stanowisku, że może się uda, że schizmy nie będzie. Ja jestem troszkę mniejszym optymistą, ale dobrze było, żeby moje prognozy się nie sprawdziły. Autor tutaj kreśli bardzo ciekawe analogie biblijne. Z jednej strony Mojżesz i Abraham, którzy wyruszają w drogę, właśnie porzucają to, co znane i idą w tę stronę, która nie wiadomo co przyniesie. I jeszcze jedna analogia, chyba zasadnicza. Analogia do tego, co się działo w pierwszym wieku z judaizmem po zburzeniu świątyni. To, co najistotniejsze w judaizmie zostało, zniszczone, a trzeba było kontynuować i zachować ciągłość i tożsamość judaizmu. Tak, to są bardzo trafne porównania, że właśnie to, do czego myśmy się przyzwyczaili, chociażby takie zjawiska jak klerykalizm, którego bronimy jak niepodległości, albo traktujemy teologię jako doktrynę, czyli właściwie wielu myśli po prostu, że Teologia nie jest nauką. Jeżeli tak się faktycznie podejdzie do teologii jako czystej doktryny, no to faktycznie wtedy nie ma miejsca na samodzielne myślenie. Ale to jest wielkie nieporozumienie, jeżeli tak się traktuje teologię. Natomiast te wyjścia właśnie tych postaci biblijnych, pójście w nieznane, co to pokazuje? O czym mówi Terlikowski? Mówi przede wszystkim o tym, że jedną z bolączek Kościoła jest taki błogostan, stan taki właśnie zadowolenia z samego siebie i stabilności. To znaczy wydaje się, że dobrze by było, że niech się ten świat rusza, ale by się nig nigdzie nie musimy ruszać, bo nam jest tak wygodnie jak jest. A tu się okazuje, że jednak ten świat wymusi na Kościele pewne zmiany i tego się boimy, ponieważ nie wiemy no, do czego to doprowadzi. I tutaj bardzo ważny był pod tym względem pontyfikat Franciszka, który mówił i cały czas podkreślał, że najgorszym wrogiem Kościoła jest dzisiaj mówienie, że zawsze tak było i niech tak będzie. Papież domagał się właśnie wyjścia, domagał się zmian i jedną z tych zmian właśnie była zmiana myślenia o Kościele. Już Kościół nie jako instytucja klerykalna. To właśnie, papież Franciszek można powiedzieć wywrócił stolik co doprowadziło do tego, że wielu zaczęło go krytykować i wielu jednak tęskni teraz za tym, żeby wróciło to, co było przed tym pontyfikatem, że ten pontyfikat to był tylko taki epizod w Kościele. No 12 lat, ale można jakoś to przetrzymać i teraz wrócimy do tego, co było. Tego się nie da zrobić choćby z tego powodu, że również i świat poszedł do przodu. A druga bardzo ciekawa rzecz to jest taka, że... Terlikowski często jednak w swojej tej publikacji nawiązuje do Franciszka, czyli pokazuje, że jednak ten papież miał dobre intuicje, szukał dobrych rozwiązań na te czasy, gdzie no, zmienia się i społeczeństwo, mentalność, ale zmienia się również podejście do Kościoła, do wiary. Taka właśnie dewocja moderna, teraz znowu pojawia się dewocja moderna, tak jak... To było na przełomie średniowiecza i renesansu. I tutaj wielu największe zagrożenie widzi w tym, że zwykły człowiek ma zostać upodmiotowiony ze swoim sumieniem. Terlikowski pokazuje bardzo wyraźnie, że musi się radykalnie zmienić rola osób duchownych w Kościele. To już nie będą pasterze, bo nie ma tego, kto prowadzi i tego stada owiec, które należy gdzieś tam pokierować. To, o czym mówi Terlikowski, to jest bardzo widoczne w nauczaniu papieża Franciszka, który podkreślał to, że rolą duchownych jest towarzyszyć, a nie narzucać coś, nakazywać, traktować świeckich jak osoby pozbawione rozumu, prawda? albo pozbawione wolnej woli, że to. ja wam teraz powiem, co wy macie zrobić. Kardynał Newman zasłynął właśnie z tego, że mówi najpierw trzeba wypić zdrowie z sumienia, a potem papieża, że jednak prymat sumienia jest w Kościele, tylko właśnie często o tym się nie mówi albo się to tak przedstawia, że właśnie no to, to wtedy będzie relatywizm, subiektywizm. Natomiast po to Pan Bóg dał człowiekowi sumienie, żeby z niego korzystał i sam też rozpoznawał co jest dobre i co złe. Oczywiście z tym ma iść dobra formacja sumienia, to jest inna kwestia. Natomiast należy odejść od takiego patrzenia, że powiedzmy tą bierną stroną w Kościele są świeccy, czy ewentualnie są traktowani jak jacyś klienci, konsumenci, którym duchowni mają coś zapodać. I tu właśnie się pojawia bardzo istotny zarzut, że Kościół w Polsce, w swoim głównym nurcie, jeśli chodzi zarówno o świeckich, jak i o duchowieństwo, tak naprawdę nie przyjął nauczania Franciszka. Zasklepia się w tym, co było i na wszystko, co nowe, reaguje lękowo. Tu wprowadza bardzo ciekawe pojęcie paniki religijnej, która ożywia co pewien czas nasze życie kościelne. No bo jeżeli przychodzi papież, który głosi nie to, czego byśmy się my spodziewali, przynajmniej w Polsce, no to wtedy pojawia się panika. Pojawia się panika, co robić, no bo tak wprost papieża potępiać to nie można, bo to nie wypada. No za, za kuluarami sam nieraz słyszałem, jak mówiono, że to ten wiejski probosz z Argentyny tam znowu coś wymyślił. I to duchowni mówili. Ale to jest taka właśnie, taka agresja połączona z, z lękiem. Jak, jak tu z tego wybrnąć? I bardzo ładnie to Terlikowski w tej swojej książce opisuje te zjawiska. I, i, no i właśnie, teraz może troszkę jest oddechu w tym wszystkim, bo jest nowy papież, może, może coś odkręci, może, może będzie spokojniej. Ale wydaje się, że wiele rzeczy już jest nie do odkręcenia, tak jak już wspomniałem, no, choćby z tego względu, że po prostu świat też idzie do przodu i będą nowe, kolejne wyzwania, coraz większe. I, no i oczywiście możemy się obrażać, możemy pójść za filozofią Hegla i powiedzieć, że świat jest zły, wniosek tym gorzej dla świata, ale no to no, obrażanie się na świat to na pewno nie jest misja Kościoła, tylko być w tym świecie takim, jakim on jest. Nas. Gdzie krzywda jest, tam siejmy przebaczenie A wiary tam, gdzie ciągle trwa zwątpienie Gdzie rozpacz siejmy nadzieje A światło mrok wszelki niech rozwieje Spraw panie, bym był narzędziem w rękach twych tam dla pana naszego kraju Bym nie szukał pocieszenia, pocieszać umiał I zamiast szukać zrozumienia, bym rozumiał Bo dając, otrzymujemy, a wybaczając i tak zyskujemy Spraw, nie bym był narzędziem w rękach twych W tych rozmowach, które krążyły wokół słów, sporów i prób zrozumienia tego, co niedomknięte, spróbujmy teraz zmienić perspektywę i klimat. Tym razem coś nie tylko do czytania, ale też do oglądania, a może nawet do zatrzymania się przy tym na dłużej w ciszy. Album poświęcony brojglowi starszemu, przygotowany przez wybitnego badacza jego twórczości, Larego Silvera, prowadzi nas w stronę świata, w którym nie wszystko daje się opowiedzieć. Tam sens nie układa się w zdania, tylko w obrazy. Gęste, pełne szczegółów, czasem niepokojące, czasem zaskakująco czułe. To jest zaproszenie do innego rodzaju uważności do patrzenia, które nie spieszy się z interpretacją, do kontemplacji, która nie musi od razu wiedzieć. Mówi ksiądz dr Jan Nowak, redaktor naczelny wydawnictwa Jedność. Jak pan redaktor słusznie wspomniał, to jest bardzo uznany głos na Zachodzie, jeśli chodzi o znajomość twórczości Broigla, Larry Silver urodzony w 1947 roku, więc już dojrzały badacz, doktorat na Harvardzie w 1974 roku, przez 20 lat wykładowca bardzo prestiżowego Uniwersytetu Pensylwanii w Filadelfii. Od 1997 roku do 2017, kiedy przechodzi na emeryturę, właśnie zajmuje się tematyką, malarstwem i grafiką północnej Europy, zwłaszcza Niemiec i Holandii. Doskonały znawca epoki, zwłaszcza XVI wieku, myślę, że to jeszcze wyjdzie w naszej rozmowie. Jest autorem monografii przede wszystkim Boscha i Dürera, Bruegla, Rembrandta, kurator wielu wystaw muzealnych poświęconych graficy holenderskiej XVI wieku. Mimo, że autorem albumu jest wybitny specjalista, to trzeba koniecznie podkreślić, że ten tekst został napisany niesłychanie przystępnym językiem dla każdego. Tak, to prawda, bo oprócz tego, że jest, jak powiedzieliśmy, wybitnym znawcą tematu i twórczości Broigla. to jednak chyba ma do niego bardzo osobiste podejście, osobistą relację. On go po prostu opowiada fantastycznym językiem. Ilość szczegółów poraża. Ja muszę się przyznać, że, że byłem po prostu zszokowany tą ilością informacji i treści, która z tej publikacji do nas dociera, ale oprócz tego, że jest specem, jeśli chodzi o twórczość Broigla. To jest też fantastycznym znawcą tego tła historyczno-społecznego, a to jest niezmiernie istotne, bo te jego uwagi, te jego cenne dopowiedzenia, one sprawiają, że otwierają się po prostu nowe perspektywy i to bardzo pomaga czytelnikowi. Fakt, że niewiele wiemy o samym życiu Brojgla znajduje odzwierciedlenie w konstrukcji albumu, nie jest to prosta chronologiczna opowieść. Tak, Silver nas zaskakuje od samego początku, bo bowiem pierwszy rozdział, który każdy by oczekiwał właśnie jakiejś takiej suchej, suchych informacji dotyczących biografii, najważniejszych spraw z życia komentowanej postaci. Tymczasem pierwszy rozdział tego albumu to nic innego, tylko komentarz do jednego z najbardziej rozpoznawalnych dzieł Petera Bruegla, czyli do Drogi Krzyżowej z 1564 roku, która znajduje się w zbiorach Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu. Ja myślę, że ten wybór, taka konstrukcja właśnie tego albumu, bo mój był absolutnie przemyślany przez, przez autora, bowiem od samego początku pokazuje nam po prostu swój warsztat i pokazuje nam z kolei no, to nieprawdopodobne bogactwo, które w dziełach Broigla mamy przed oczyma. I, I równocześnie daje nam jak gdyby próbkę tego, co konsekwentnie przez całe dzieło będzie kontynuował. Silver pokazuje także, że obrazy Broigla to nie tylko sztuka, ale także pewien komentarz do aktualnej rzeczywistości, w której przyszło mu żyć. I to komentarz bardzo różnowymiarowy, dokonujący się poprzez sięganie i wykorzystywanie motywów biblijnych. Tak, trzeba przyznać, że zwłaszcza ostatnie lata życia Brojgla to jest bardzo burzliwy czas, jeśli chodzi o Niderlandy i, i następuje tam ścieranie się różnych prądów, chciałoby się powiedzieć, i religijnych, i społecznych. On wykorzystuje wielkie tematy biblijne, tu wspomnę choćby rzeźnie Winiątek, czy wieżę Babel, czy kazanie świętego Jana Chrzciciela. On wykorzystuje te wielkie tematy biblijne, które osadza jako w kontekście właśnie tych wydarzeń, czyniąc aluzję do tych problemów, którymi żyje, które dotykają jego osobę poprzez różne elementy właśnie sztuki malarskiej, ubiory, sceny, wyposażenie, aluzje wszelkiego rodzaju, a wszystko po to, żeby pokazać, że bardzo mocno jest też zaangażowany w to wszystko, co się wokół niego dzieje. Ubrojgla to co święte i to, co dzieje, Wzajemnie się przenika i przeplata. Widzimy na przykład ludzi przy pracy, przy zabawie, a w środku dzieją się rzeczy ostateczne. Bardzo dobrym przykładem tego rodzaju zabiegu może być już wspomniana przez księdza Droga Krzyżowa, gdzie tłum wciąga sceny ukrzyżowania w rytm zwykłego dnia. To jest jakiś taki no, emblemat wielu, oczywiście, obrazów Broigla, a mianowicie, że my. Stajemy przed obrazem, który ma taki, a nie inny tytuł, i, i zadajemy sobie pytanie najtoś no boską. Chyba ktoś się pomyli. Ja tu nie widzę w ogóle tematu tego wiodącego, na przykład, właśnie Drogi Krzyżowej, bo widzimy e, krajobraz z niderlandzkiej wioski, gdzie ludzie zajmują się tysiącem spraw, ale nikt tak naprawdę nie połapał się nawet w tym, że, że obok przechodzi ten biedny, umęczony Chrystus. Więc Chrystus się tak... przewraca i nikt na to nie zwraca uwagi i to gdzieś rzeczywiście w tłumie, że jeżeli byśmy nie przeczytali podpisu, byśmy nie wiedzieli o co chodzi. Właśnie to chciałem zasugerować. Efekt jest no, piornujący. Z drugiej strony Silver komentuje to tak, że Bruegel chce po prostu sprawić, żeby ten widz, który patrzy na ten obraz i w pierwszej chwili jest lekko zdezorientowany i nie może się połapać, żeby on sam odkrył to wszystko, co jest najbardziej istotne w tym obrazie i aby sam się domyślił, żeby, żeby przeszedł po prostu do widzenia i do wiary. No, takie jest jego, jego zamierzenie. Podobnie będzie na obrazach ukazujących Maryję, Józefa w Betlejem, czy na przykład pokłon trzech Króli, Gdzieś z boczku obrazu wielkiego. Tak, to są niebywałe obrazy. Jest tak piękny obraz dotyczący właśnie historii narodzenia Jezusa. Mam się tuż przed obraz pod tytułem "Spis ludności w Betlejem". I znów osadzony właśnie w kontekście niderlandzkiej jakiejś mieściny, to tylko pewne elementy, pewne symbole, które znajdują się na drugim, trzecim, czy proszę wybaczyć takie określenie, na piątym planie. One wskazują nam, że wśród tego tłumu jest Józef, który niesie narzędzia swojej pracy na plecach i Madonna na osiołku otulona jakimś płaszczem. Rzeczy absolutnie wyjątkowe, ale właśnie podkreślające to, o czym mówimy. To jest taki leitmotiv u Bruegla, mianowicie, że to sakrum, które jest obecne na naszych drogach, ono w pewnym momencie przez nasze roztargnienie, przez głupotę, przez zaangażowanie tak strasznie mocne w te sprawy tak zwane ziemskie sprawia, że, że nie dostrzegamy wielkich rzeczy, które dzieją się obok nas. To całkowicie burzy nasze wyobrażenia o tamtych wydarzeniach, które inni malarze, artyści zawsze ustawiają w centrum. Tak, jest, jest bardzo ciekawy komentarz Silvera do obrazu Pokłon Trzech Króli kapitalne studium. Ja, no, będąc duchownym i teologiem, miałem niesamowicie ciekawe impresje, kiedy autor komentuje właśnie pewne kwestie dotyczące i egzegezy biblijnej i teologii, a mianowicie on staje na stanowisku, że pokłon Trzech Króli tak naprawdę dla nas, taka kwintesencja właśnie Epifanii Boga, prawda, to dla niego jest to rzecz, no, chciałoby się powiedzieć, że wrotna, mianowicie on chce powiedzieć, że studium tych postaci, które, które uczestniczą w tej scenie, pozwalają nam stwierdzić, że mamy do czynienia ze światem niewierzącym lub po prostu tych, którzy nie rozumieją tego, co widzą. Ponieważ brakuje im czego? No właśnie, głębi tej wewnętrznej, duchowej wizji inspirowanej prawdziwą wiarą. No To są absolutnie odkrycia rewolucyjne, chciałoby się powiedzieć. Pośród tego życia pełnego radości, różnych tam niedogodności, dokonuje się także dramat śmierci. Czasami zachodzi on, zupełnie niezauważony, jak w przypadku obrazu Pejzaż z upadkiem Ikara, albo w przejmującej formie ta śmierć wkracza, tak jak w Triumfie Śmierci. Tak, Triumf Śmierci to jest absolutnie wyjątkowy obraz. On należy do tej tradycji, która wytworzyła się właśnie w malarstwie zachodnioeuropejskim, tej słynnej Dance Macabre. prawda? Chodzi raczej o podkreślenie tematu, że śmierć walczy ciągle z życiem w tym, jak to pięknie pisze Silver, w tym zdewastowanym świecie. Więc z jednej strony radość życia, a z drugiej strony śmierć, która zagląda praktycznie z każdego zakątka. Ale chcę przede wszystkim pokazać jedno, że śmierć potrafi zaskoczyć, zaskoczyć każdego człowieka i w każdej sytuacji, która jest mu najbliższa. Władza i pieniądze w przypadku króla lub młodość i miłość w przypadku, w przypadku zakochanych. We wszystkich tych sytuacjach jesteśmy ciągle wystawieni na działanie śmierci. Breugel prawdopodobnie z tego, jak komentuje Silver, też chce opisać właśnie okrucieństwo wojny, które ciągle wisi nad nami i to okrucieństwo wojny jest właśnie w taki sposób też dramatycznie ukazane. Wojna jest niczym innym jak królowaniem właśnie śmierci. Ciekawą rzeczą jest, że Breugel nie pozostawił po sobie żadnych pism które by dokumentowały jego idee czy poglądy. Możemy to w sposób jakiś taki jednoznaczny zrekonstruować, jedynie patrząc na to wszystko, co nam zostawił w formie swoich właśnie obrazów. I, i jeszcze jeden wpływ, chyba bardzo potężny, nie, nie padło to w naszej rozmowie, a mianowicie reformacja, która za jego życia sprawiła no, potężny rozłam i potężne wojny i napięcia religijne także w świecie zachodnim, Brojgel wydaje mi się, i Silver to podkreśla właśnie, że to jest jeden wielki apel o, o harmonię, o pokój, o, o duchową jedność. Człowiek jest totalnie rozdarty, totalnie z, zdezorientowany, szarpany na prawo i na lewo, flirtuje ze śmiercią, to też takie wymowne określenie, gdzieś ryzykuje, porusza się na granicy przyzwoitości. Bruegel chce nam powiedzieć, ratujcie jedność, ratujcie duchową spójność, ratujcie harmonię. Tak bym to, tak bym to widział. O obrazach Bruegla Starszego, które można znaleźć w albumie autorstwa Larry'ego Silvera, mówił ksiądz doktor Jan nowak i tak nasze dzisiejsze poranne spotkanie dobiegło już końca, a za wspólnie spędzony poranek dziękuję Państwu Jan Pniewski.